serdecznie witamy w dzisiejszym podcaście i jeśli słyszycie taki chlup od wody, to nie jest to, że redaktor leje wodę, chociaż od dziewięciu i pół roku w zasadzie, tak można by to powiedzieć, ale nie, nie lejemy wody. Dzisiaj będzie, może zaczniemy od wody. Serdecznie witamy z miejsca, gdzie pija się wodę. Jak zwykle nie powiem Wam w pierwszym wejściu, gdzie jestem, nie powiem Wam, dlaczego tu jestem, nie powiem, może... Jak długo tu będę? Ale witam Was z Polski. Witam Was z Polski ponownie. Podcast Dziwnowa był bardzo taki nostalgiczno-wspomnieniowy, bardzo sympatyczny. Potem usłyszeliście troszeczkę podcast z Poznania. Jak sobie chodziłem po muzeach i po mieście i jak mi się podobało. No i dzisiaj jakby trzecia, kolejna odsłona. Nie wiem ile tego będzie, ale myślę, że spotkamy się w te wakacje kilka razy właśnie w polskich tematach. W każdym razie witam Was z, z chlupaniem wody w tle, można by tak powiedzieć. Woda sobie leci z takiego ładnego kranu. Można wziąć kubek. Najpierw trzeba drogą kupna nabyć bilet wstępu, żeby ten kubek otrzymać i napić się tej wody. No i tyle na początek. Serdecznie witam Was w podcaście nie tylko dla pijoków, oczywiście wody. Woda ma podobno jakieś właściwości lecznicze. Działa bardzo dobrze na migdałki, które bardzo dobrze działają na gadania. O, właśnie otrzymałem kubek. Chciałem się spytać, ten kubek to on jest... To jest specjalnie cenną, on kosztuje 50 groszy. Aha, jest. aha, dobrze, dobrze. dobrze to jest... Dużo tak, słyszeliście tutaj ten bardzo fajny, ciekawy głos. To jest moja pani tutaj, która mi oprowadza, pani Kustosz. I ona leje wodę czasem ale jest, mówiąc szczerze, ogólnie konkretna, więc o tym będzie później, ale kończymy to wejście. Ja sobie nalewam wodę i piję. Nie, no, nie jest zła. Taka trochę jakbym pił e, jakbym zderzak zamoczył w wodzie na parę miesięcy i potem wypił. Albo nawet nie, smakuje nawet jak gąsienica koparki. Ma, ma bardzo taki metaliczny smak Ja muszę Wam powiedzieć nie, metaliczny smak jak kiedyś miałem w ustach to e, tonerki mi wysiadły Ale to, to nie w tą stronę W każdym razie witam Was jeszcze raz z tajemniczego miejsca I wracamy za chwilę Wracamy za chwilę Zobaczymy e, czy ta woda działa Podobno jest to woda życia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 Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Serdecznie witamy Was z Polanicy Zdrój. Dla tych, którzy nie bardzo są obeznani z ortografią i z lekcją, mówi się, odmienia się obydwie końcówki. Prenik mówi się na przykład, jadę do Polanicy Zdroju. Nie mówi się, jadę do Polanicy Zdrój. I dlaczego tutaj? Muszę Wam powiedzieć, zobaczcie sobie na Fliksze, ale zobaczcie sobie też na. No na ikonce do podcastu takiego małego brzdąca blondynka śmiejącego się z traktorem może znajdę też inne zdjęcie w takim garniturze e, Jakiś znowu dokładnie 38 40 lat temu byłem tutaj w Polanicy z moim wujem Andrzejem pamiętam, to jest mój chrzestny ten pan z tyłu to jest Jose Feliciano, gra na gitarze specjalnie tu przyjechał e, i taki jak wspomniałem wam w pierwszym wejściu Podcast dzisiaj nostalgiczno-wspomnieniowy był o dziwnowa, było trochę o Poznaniu wcześniej, a teraz Polanica, czyli wracamy do starych miejsc. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że jestem taki wspomnieniowy, że śmierć jest blisko i wszystko próbuję pozamykać. W każdym razie witam Was po raz drugi z Polanicy Zdroju, Polanicy Zdroju chyba tak się mówi, właśnie jak przed chwilą mówiłem, a tutaj widzisz. Jesteśmy w Parku Zdrojowym, po lewej szumi ocean, po prawej sz szumią drzewa. No ładnie tu. Byliśmy tutaj wczoraj wieczorem. Było całkiem fajnie i przyjemnie i sympatycznie. Dzisiaj jesteśmy drugi dzień, bo wczoraj nie wziąłem nagrywajka, bo chciałem się dowiedzieć. E, Spytałem się może mojej mamy, jak się uda e, pogadać, e, dlaczego ja byłem w Polanicy te 40 lat temu, bo tak myślę, że to wtedy, wtedy tak to było. E, pamiętam z tego czasu, naprawdę Polanicy, że chodziłem po lesie i były takie mega śliskie korzenie wystające e, z, z, jak chodziliśmy po lesie, i się pamiętam ślizgałem bardzo. Wtedy wiadomo miałem ja malutkie, krótkie nóżki, ślizgałem się wszędzie. Ale było fajnie. Co to jest ta kula? Ha? Kula z gadula czy co? Hmm. Fajne. Ja tu się pytam moje przewodniczki. Zdzisławy. Kula taka co yy, woda powoduje brak tarcia i ten. Zatem Polanica Strój. jest tu bardzo ładnie, muszę Wam powiedzieć. Tak niemiecko nawet bym powiedział, bo, bo tutaj pierwsze zmianki w ogóle o Polanicy to był XIII wiek. Potem, no wi wiadomo, zawsze to było niemieckie miasto. Niemieckie Włości, niemieckie klimaty i może dlatego tu tutaj ładnie dużo takich domów zdrojowych, dużo fajnych mm, pomników przyrody, właśnie drzewo z przybitym jest właśnie orzełkiem pomnik przyrody. Jesteśmy koło, chciałem powiedzieć schroniska, nie, to jest dom zdrojowy Wielka Pieniowa. Rzeczywiście jest ogromny, wielki i potwornie nowoczesny, nie, ale taki ładnie odnowiony. Więc wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie. Mamy koniec prawie wakacji. Może nie koniec, no ale no jesteśmy gdzieś tak bardziej dalej niż bliżej. No jest całkiem sympatycznie. Tak niesympatycznie chodzimy sobie ze Zdzisławą po parku zdajowym. Ona mnie dziś właśnie tutaj w takie krzaki ciągnie, gdzie za młodu się razem całowaliśmy. Um, zatem słuchacze, drodzy, e, pozwólcie, że... Bo już chyba widzę te krzaki. To jest te, te same krzaki, co w Dziwnowie. Widzicie, w każdym miejscu w Polsce miałem gdzieś jakieś krzaki, gdzie dziewczyny oferowały mi jakieś jednoznaczne propozycje. Um, oczywiście odmawiałem, odmawiałem. Co to? Co to jest? To dźwięk? Pociąg, aha. Tutaj pociąg w górach? Pociąg do krzaków. Aha, aha pociąg do krzaków, nie. właśnie. E, zatem tutaj widzę, idziemy. A tu jest na, na drzewie na, narysowany wózek. Czy to właśnie to jest pójdziesz nie... i zostaniesz ojcem? Jest to możliwe. Aha, zajebiście. Jest nie... brązowe drzewo, biała nalepka z, z niebieskim wózkiem. I ten, zajebiście. Ty, ale zobacz, wózek jest w tamtą stronę. Nie, ale tam też jest wózek. Aha, to dobrze idziemy. dobrze. Ale nie pokazują, czy to jest na dzieci? Proszę sobie zdać na przewodnika. Na przewodnika, dobrze. Zatem dzisiaj bardzo taki luźny i spokojny i taki złapy na setę podcast. Jeśli wam się to spodoba, to się spodoba. Jak nie, przepraszam, ale e, takie jest życie. E, skurczy się dzisiaj miałem rano w ręce. Nie wiem dlaczego. W dwóch w zasadzie. E, nie mam niedowład w jednej ręce. E, a, ale to może nie będziemy kontynuować zatem żegnam Was i może wpadniemy jeszcze na chwilę do pijalni zobaczymy co się dzieje i porozmawiamy dzisiaj o życiu troszeczkę bo jest piękne polskie lato piękne polskie dziewczyny i piękny polski podcaster który do Was mówi od 9,5 roku zatem do usłyszenia i wracamy za chwilę o, znowu pociąg Dobry wieczór Państwu. Minister Spraw Zagranicznych Republiki Austrii Leopold Graz zakończył swą trzydniową oficjalną wizytę. Dziś rano obaj ministrowie spraw zagranicznych Polski i Austrii kontynuowali rozmowy plenarne. Omawiano rozwój sytuacji w Europie oraz niektóre sprawy dwustronne. Następnie minister Graz wziął udział w konferencji prasowej. O godzinie 9 rano w niedzielę 9 czerwca Szynobus Kolei Dolnośląskich wjechał na dworzec kolejowy w Kłodzku Głównym, by zabrać na bezpłatny przejazd do Polanicy Zdroju wszystkich chętnych, świętujących w ten sposób uruchomienie połączenia kolejowego na tej trasie. Linia po dłuższym okresie zamknięcia dzisiaj rozpoczyna swoją działalność, nie na całej trasie. Dzisiaj możemy pojechać tylko do Polanicy Zdrój. Na koniec rozkładu jazdy myślę, że będziemy mogli już do Kudowy dojechać. Ile tych połączeń będzie dziennie? Cztery pary pociągów w dobie, to znaczy cztery do Polanicy i cztery z powrotem. Śliczne sarenki po drodze, niesamowicie, naprawdę polecamy. Trasa jest idealna. Jak długo państwo jechali? Około 20 minut. Czy czekali państwo na to, żeby znowu pociągi na tej trasie się znalazły? Oczywiście jak najbardziej, to jest bardzo potrzebne i dla uczniów ze szkoły i ogólnie dla kuracjuszy. Od 30 blisko lat działa w Polanicy szpital chirurgii plastycznej. Pierwsza w tej specjalności placówka w kraju. Wykonuje najtrudniejsze operacje, usuwając wady wrodzone, niosąc pomoc ludziom po katastrofach i urazach. Każdego dnia poczta przynosi całe pliki zgłoszeń pacjentów. W kolejce na przyjęcie do szpitala oczekuje w tej chwili blisko 2000 osób. Okres oczekiwania wynosi ponad 2 lata, a w przypadku dzieci aż 4,5 roku a możliwości szpitala są bardzo ograniczone. Wszystkiego 90 łóżek. Niewiarygodna ciasnota. Najstarsze części budynków szpitalnych są drewniane i liczą sobie około 80 lat. Zgodnie z opinią techniczną, za 3 lata szpital trzeba będzie zamknąć, gdyż stropy grożą zawaleniem. To wszystko w tym wydaniu dziennika. Do zobaczenia. Wracamy na chwilę do pijalni wód. Wżytam wam o co chodzi z tą wodą ze zdeszaka. oprócz tego, że woda ma dużo żelaza. Czyli przeczytam wam skład fizykochemiczny wody leczniczej, wielka pieniawa, czyli wskazania, leczenie wspomagające terapię, leczenie wspomagające terapię schorzeń przewodu pokarmowego, przebiegających z nadkwaśnością nieżytu i zaburzeń czynnościowych jelita grubego chorób. Wątrobyt wszystkich cukrzyczy, kamicy nerkowej, zatrucia alkoholem etylowym. brak przeciwwskazań do stosowania. Czyli Na, ma 61 mg, magnezu ma 5, żelaza ma dużo, wapnia ma bardzo dużo. Zatem, kamienie nerkowe usunęli mi w zeszłym roku. Wszystkie. Bardzo ładne są, muszę Wam powiedzieć, kamienie nerkowe. E, takie, to nie jest kamień, e, taki sam w sobie, kamień, kamień, tylko to jest taka płytka, jakby opalizująca. E, miałem ją w ręce zaraz po operacji. Właśnie mówię o tym, jak mi kamienie nerkowe usuwali, e, to po operacji dostałem w takiej fiolce moje kamienie, które wyglądały jak takie płytki, takie opalizujące mniej więcej. E, no wiecie, jak się czasami, jak się mówi, pan jest go linescale zbiera przy kranach, jak i lanczycy na przykład nie są zbyt zbyt czyściochami na przykład raz na, na rok czy, mysz y, czyszczą y, więc tak to wygląda y, no a u mnie kamienie zostały usunięte drogą operacyjną, prawdopodobnie nie mam, chociaż mam jeden taki blisko kręgosłupa, gdzieś tam w moczowodach, ale ciężko go usunąć, bo ciężko się do niego dostać, więc y, ale powiedzieli, że on sobie tam siedzi spokojnie Trzeba go monitorować, czy się nie przesuwa do mózgu, chociaż mam wrażenie, że już jakiś czas temu się przesunął do mózgu, no bo kogo by interesowało rozmawianie o kamieniach nerkowych i takich i innych rzeczach. Tak, zatem to było wejście trzecie z, z, z, z pijalni. Pytam się mojej teraz przewodniczki, gdzie dalej idziemy? tam, gdzie nas oczy poniosą, albo... No tu las, więc to nie za daleko widać, nie? Właśnie cała przyjemność tej wycieczki. Aha, czyli y, słyszycie, że są tutaj dwuznaczne propozycje. Y, ze strony dzikich zwierząt. Ze strony dzikich zwierząt, tak dokładnie. Ja muszę wam w ogóle przedstawić, to jest y, Zdzisława. Zdzisława jest moją bardzo dobrą koleżanką z przeszłości. Znamy się, o, o, o, a może i dłużej. Już nie pamiętamy, skąd się znamy. Właśnie. I po 34 latach spotkaliśmy się ponownie i... I, i, i wiecie co ja tu niektórzy robiłem niektórzy dorośli, a inni wcale no dokładnie, więc e, wiecie e, mąż, dwójka dzieci e, dom, samochód kredyt no ale jest miła, sympatyczna i ma fajną piwnicę, gdzie mnie ugościła i z winami z winami, z winami. zatem, zatem e, bez winy żegnam się z wami w tym wejściu i... Spotkamy się gdzieś, jak się nazywa, Park zdrojowy? Można to tak nazwać. Można tak nazwać. Właścicielem jest KGHM. Moja tutaj koleżanka jest księgową i mówi, że niezłe przewałki były, więc ten, więc no, rozlicza też KGHM wszystko, więc tak to wygląda. Certyfikat, jednostka certyfikująca, Management Service GmbH, uzdrowisko Kłodzkie, Grupa PGU Polanica Zdrój Polska, ulica Zdrojowa, 39. Wiszą takie certyfikaty do wody. Muszę ci powiedzieć, że z tamtej strony woda jak piłem, um, zrobiliśmy może zdjęcie, jak, jak nalewam wody. A, z tamtej czy, strony była woda mrożona. Na pewno, na pewno chcesz też. Tak, chcę, bo słuchaczom chcę pokazać, że ten... Ja oczywiście wypikseluję moją twarz i pokażę, że je, że to mówi to... taki czarny pasek na oczy. No... No nie, no miałem przygodę w zakładzie karnym, ale już jestem wolny, więc spoko. Więc czarnego paska nie trzeba, nie? Tatuaże zostało, to też jem. No tak, no, na palcach i ten, mam jeszcze... No, ten, Kropkę koło... No, koło... tak właśnie. Nie, ja chcę powiedzieć tylko o tym, że z tamtej strony jak piłem wodę, brałem do kubka za 50 groszy, to była mrożona, zimna, dobra, a z tej strony była ciepła. Czy to była woda na pewno? No nie, no dalej smakuje jak gaźnik. Ale damy radę Zatem poproszę o zdjęcie i idę jeszcze sobie zrobić dolewkę i będę żył dalej, bo woda życia. Oj, wylało mi się prawie. O roślina właśnie, to jest jakaś agawa chyba. Ale nie się. Tak. Nie, chcę z wodą. U Jezus, straszny zderzak. Z dołu mi nie bo ja mam podwójny podbródek. Już zrobiłeś, tak? Aha. To tyle i dziękujemy i do usłyszenia w tym werściu Picie wodę ze zderzaków. Niech to zderzak. Za morzami, za lasami, za górami, za chmurami. Siedzi sobie ktoś mówi takie coś. Nie tylko mało. steczkiem widzę tym, jak mi niebo płynie, na którym imię Twe piszę. Dym. La, la, la, la, la, la, la, la, la, jak mi niebo płynie, na którym imię Twe pisze. Witamy po raz kolejny z Parku Zdrowego. Zdzisława, moja przewodniczka, jest po prawicy. Pamiętajcie, redaktor Marek Góral z Nowego Jorku, bardzo go pozdrawiam. On zawsze lubił po prawicy, nigdy po lewicy. I, i Pamiętajcie, prawica jest, nie powiem, że lepsza, ale bezpieczniejsza poniekąd. Chociaż w dzisiejszych czasach to wszyscy kłamią, więc nie, nie, nie należy nikomu ufać. Przewodniczko, idziemy do tych krzaków już chyba z dwie godziny. Chodzimy po tym parku. Tu jest jakaś taka antresola albo coś takiego. To, to jak to się nazywa? może lepiej nie nazwijmy tego nie nazywajmy, żeby nas nie zlekalizowali. tutaj ani ci z prawicy, ani z lewicy chciałem wam powiedzieć, że właśnie w tej Polanicy byłem te 40 lat temu i ja pamiętam ten traktor, który mam na zdjęciu dokładnie pamiętam ja mam taką nie wiem, że dobrą pamięć, ale wybiorczo i pamiętam to co, za, to, to, co jest ważne dla mnie to, co nieważne, to gdzieś tam ucieka czasem nawet podświadomie wyrzucam pewne rzeczy które są ważne i różnie to bywa są pewne osoby, z którymi na przykład nie chcę pamiętać co się działo, bo nic tylko psuły życie i były absolutnie idziemy prosto, nie? tu trzeba ustąpić ruchu małkiankowskie są pewne osoby, które absolutnie były bez... bezsensowne ale nie, dzisiaj jest pozytywny podcast chodzimy sobie po parku zdrojowym jest bardzo ciepło, ja mam krótki rękawek w którym nie za bardzo lubię chodzić ja lubię jednak takie rzeczy już dla 40 latka, a krótkie rękawek trochę mi się kojarzy właśnie tak. Nie bardzo. W każdym razie. Dziecisławo, jak w ogóle jak reagujesz na coś takiego, jak gościu idzie i gada go do gąbki? Czy Jestem to... przyzwyczajona. Jesteś przyzwyczajona? Jest tak, całe życie z wariatami. Zresztą Gisława czasem podsłuchuje tu i tam Willa Storczyk FWP. Zajebioza. FWP, czyli Fundusz Wczasów Pracowniczych. Ja jeździłem do Mielna zawsze na, na coś takiego. E, właśnie do hotelu Alba, Albatros najczęściej. W Mielnie chyba, nie, w Dziwnowie nie było funduszu Wczasów Pracowniczych. Tam mieliśmy prywatę, jak wam już mam, mówiłem, wszystko, wszystko słyszeliście. A potem zmieniliśmy e, na Mielno. I w Mielnie już był dom wczasowy Albatros. Zazwyczaj chyba na ulicy Kościuszki. Pozdrawiam tutaj Daniela Bzdyra, który jest właśnie z tamtych rejonów. Wzdruś. E, yy. no pewnie, pewnie się gdzieś razem bawiliśmy na plaży ale nie widzieliśmy Daniel mieszka teraz w tym samym mieście gdzie ja i ma się całkiem dobrze, pozdrawiam go bardzo jeszcze raz serdecznie, no ale fundusz pracowniczych to jest taka kultowa, nie powiem, że firma, ale yy, no coś takiego właśnie z przeszłości, które ponoć się nawet teraz czasem dobrze jeszcze trzyma, bo tutaj dużo jest kuracjuszy dużo jest redydentów którzy wynajmują swoje wille, mieszkania. Wszystko jest takie fajne, po poniemieckie, takie porządne. I jest tu, muszę wam powiedzieć, jak w Poznaniu prawie, porządek. Porządek, porządek, Ornung, Mast, Sein. Chciałem się spytać jakieś ciekawe fakty o Mast o... Ja, Wysława jest w połowie Niemką. Ojca ma ze śleswig Holsteinu, a, a, a matka była z tego, z Budenbroków więc tutaj po prostu się po wojnie nie pozwoliła wysiedlić. No i mieszka tutaj już kupę, kupę lat. I ten do... Jantar, o, to też Jantar. Jantar to znaczy brusztyn, więc ten. I Anna też była taka, ale zginęła w wypadku lotniczym. Śpiewała bardzo ładnie, ale się trochę nie nadawała do tych czasów, kiedy śpiewała, bo była za nowoczesna, a trochę ją próbowali wpasować w rytmy PRL-u, a ona była bardziej taka właśnie typu bo no tencem miał takie czerwone włosy właśnie takie. ona bardziej chciała być nowoczesna i śpiewać swoje rzeczy a tutaj wysłali do NRD i różne inne rzeczy nieważne, to była taka dygresja e, Zdzisławo, chciałem się spytać co ciekawego jest w Polanicy oprócz tego, że my sobie tu chodzimy razem no i chodzimy, co można tutaj zobaczyć? Od kiedy przyjechaliśmy do Polanicy to my jesteśmy ciekawi No tak, ale ty tu mieszkasz obok niedaleko całkiem blisko I jak to Więc... mówią po angielsku how do you find this place? <laughs> Really nice, too. Yeah, yeah. So nice. jest uczona w hiszpańskim, więc może coś po hiszpańsku byś powiedziała o tym miejscu. Niech czasie sami wytłumaczą, co myślisz? Jest un lugar exquisito para placeres de cuerpo i y de la mente también. jedno de musica i y flores, olores, colores. Muy flores. <laughs> Sława mieszkała, oprócz tego, że mieszka całe życie niedaleko tutaj ten, to mieszkała całe swoje drugie życie. W, mam siedem. Tak, w tym park szachowy. O, pięknie. Można zagrać na przykład. Powiem wam na przykład co się dzieje w Polanicy. Mamy basen kąpielowy w Lewinie Kłodzkim. W Lewinie, ja mam kumpla w Lewina, w Lewinie Kłodzkim. Sebastian ma na imię i pospetyka się z Kasią. Znaczy już mają trójkie dzieci i są małżeństwem. Ja byłem świadkiem na ich ślubie. Mamy tak, mamy zgłaszasz się z bólem i złym samopoczuciem, uległeś kolizji, wpadnij do nas, autostarter, przychodnia werytyry, weteranina, hydraulika, siłownia i kiedyś śpiewasz, przelewaj rytm, y, czyli staropolanka, to jest woda, park zdrojowy, park szachowy i tutaj można sobie w szachy pobombać, szachy są chyba dla takich... Y, śniaków troszeczkę. Muszę wam powiedzieć, że Zdzisława yy, oprócz tego, że mieszka tutaj niedaleko yy, ze w jednym ze swoich siedmiu żyć jest także zawodową, byłą pływaczką jest zawodową, byłą no, chociaż nie, wciąż lektorką języka hiszpańskiego no, te sprawy i oraz podobno jest także szachistką jest podobno też dobrą szachistką usiądziemy tutaj, kończymy już to wejście bo już 6 minut gadamy i dojedziemy tak mniej więcej do 8 minut, spuścimy jakąś ulubioną piosenkę może z Polanicy Zdrój ja zajmę moją kultową niebieską czapeczkę, bo mi się moja kabesa spociła. Jak się nazywa czoło po hiszpańsku? Frente. Frente? A frente, a frente, a grzywka? Flequillo. Flequillo, właśnie. Zatem, tak, to jest pociąg do krzaków, których nie znaleźliśmy, w których byliśmy dawno temu. Nie. Po prostu odmówiłeś. Nie? No wiem, no bo ja nie mam warunków. No. Sama widziała... Była trasa woskowa. Przepraszam, przepraszam, mogę tak mówić E, no nie, no nie znamy się jeszcze w każdym razie. E, park szachowy mało szachów ma, bo ma jedną taką ważne, szachownicę. Że tutaj w szachu kogoś trzyma. No, nie, nie, ale jest gorąco. Mój fren też. Się Miało, pociągiem, który lato wiózł. Wesołych brzus go sześć witało, sześć go żegnało, zmartwionych brzus. Lala, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Wesołych brzus go sześć witało, sześć go żegnało, zmartwionych. W każdym razie, m, jeśli ktoś nie, nie wie, wszedł na podcast teraz, to jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Polanicy. Jest piękne polskie lato, nieważne jaki rok, y, ale jest ciepło, fajnie, gorąco. Co tam jest na górze? Fontanna. No, jak jest, jest fontana po, po, po hiszpańsku? Co? El Fontanna? Nie, <śmiech> El <śmiech> Fuente. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w Polanicy Zdrój. Tak, przepraszam, to też muszę uważać. Na to jesteśmy w Polanicy Zdrój. No i dzisiaj mamy powrót troszeczkę do przeszłości, ja tutaj byłem 40 lat temu, jak widzicie na zdjęciu, że tak powiem podcastowym, małego, fajnego blondynka z traktorem śmiejącego się, to byłem ja i postaram się może pogadać z małą, jeśli mi się uda, dlaczego tutaj przyjechałem z wujem i dlaczego właśnie tutaj, bo ja tylko pamiętam wuja z tego czasu i pamiętam te korzenie i, i, i pewnie było tak samo ładnie jak teraz, ale tak jak wam mówię, naprawdę jest tutaj ładnie, czysto i niemiecko, Wczoraj nawet na kolacji i żarcie było fantastyczne, chociaż Tatar był za mocno troszkę zmielony, ale był bardzo dobry. Podkaścik letni, przyjemny, z miłą Zdzisławą, która ma korzenie hiszpańskie i co się mówi na przykład słuchaczom, żeby zostańcie z nami i wracamy po chwili. Por favor, quedaos con nosotros, volveremos en un minuto, en un rato, por ejemplo. podcast no solo para Las Aguillas. Las Aguillas. Gracias. Las agilas. Agilas. Nie agilas. Agilas. Tak. Czyli słuchajcie, podcast nie tylko dla rów, to mówiłem ja, starszy Andrzej Roski Gorąco, musimy iść w cień, bo mi się moi. ten kablestwa mi się grzeje. Dobra. Do usłyszenia za chwilę. A potem cień, odmyka, głosy wzruszone, twój i mój. A potem cień. I wszystko znika i. Serdecznie witamy ponownie. Jak się mówi, witamy ponownie? Bienvenidos, de, de nuevo. Aha. E, serdecznie witamy dzisiaj w duecie, takim lekko milczącym, bo ja, ja mówię, a Zdzisława tylko po hiszpańsku dogaduje. Ehm, muszę wam powiedzieć o fontannach mojego życia. E, najbardziej kiczowatą i najbardziej... E, jakby to powiedzieć, skomercijalizowaną fontannę widziałem w Las Vegas parę lat temu przed hotelem, kasynem Mirage i fontanna po prostu była obiektem westchnień mojej mamy. E, nagrywamy gąbkę, do, do, do, do, robię, mam sesję zdjęciową. E, podobno jestem piękny dzisiaj. Jak to wiadomo, jak każdy podcaster jest piękny zresztą. No może oprócz Macieja Skwary, bo on ma wielki brzuch. Gdzisława e, e, słuchała Macieja Skwary mówiła, że nie fajny. To był ten odcinek, jak z przemionem zakopaliśmy Macieja. Podtrzymuję. Tak, ale wracam do tej fontanny w Las Vegas i pamiętam, moja mama bardzo lubiła tą fontannę i mówiła Filip, Filip, synu kochany, drogi, musisz ją zobaczyć. Jeśli słyszycie właśnie to coś tam z tyłu, to właśnie jest fontanna tutaj w Polanicy Zdrój. Ale właśnie tam robiłem przeskok do tego Las Vegas i tam, pamiętam, fontanna świeciła się i jakby wybuchała w rytm muzyki. Tutaj wczoraj wieczorem było podobnie, było mnóstwo ludzi. Oglądali i trochę nie wiem, jak fontanna może w rytm muzyki yy, sikać, no, ale wiem, jak fontanna w Las Vegas może sikać w rytm hymnu amerykańskiego. Widziałem, widziałem ludzi salut salutujących do fontanny, wzruszających się, słuchając hymnu amerykańskiego, patrząc na kiczowatą, kolorową, niebiesko-biało-czerwoną fontannę przed hotelem, kasynem Mirage w Las Vegas. No Ale Amerykanie są mega specyficzni patos i różne takie sprawy, że Ameryka jest najlepszym krajem na świecie. Musimy to przełknąć i absolutnie tego nie krytykuję. Absolutnie nie przeszkadza mi to, co kraj to no ale wiecie jak to jest. Znaczy, mówię o tym, że o 12 godzinie zamykali tą fontannę i ostatnim utworem, jeśli tak można by powiedzieć, właśnie był hymn amerykański, bo oni wiecie, w Ameryce wszystko mają, flagi na, na wszystkie, nawet śmieciarze na swoich śmieciarkach mają wielkie amerykańskie flagi, więc tam wiadomo. Wszystko musi być amerykańskie, najlepsze, nieważne. Yy, witamy Was, jak już powiedziałem dzisiaj, z parku zdrowego. Fontanna przed y, uzdrowiskiem Wielka Pieniawa. Wielka Pieniawa to jest woda, którą tutaj gdzieś wydobywają z dołu. Smakuje jak woda prawie zęzowa, chociaż Zdzisława powiedziała, że woda zęzowa ma o wiele lepszy smak. Yy, jaki, jaki ma właśnie smak woda zęzowa? Taki korzenny. Korzenny, taki drewniany, tak? No Coś w tym z tym yy, Magdalena jest starszym sternikiem, pływała na daru młodzieży. To jest jedno z jej siedmiu żyć. E, dużo pływała. W ogóle jest, e, będąc w Hiszpanii, e, 9 lat mieszkając, jest, została e, młodocianą, nie jakby to powiedzieć, e, e, juniorką. O, juniorskim mistrzem świata w surfingu. E, I. No, i po prostu jest wysportowana dziewucha. Byście zobaczyli jej przed ramię, to po prostu jak bylo, to po prostu leży na ziemi. Nie ma szans, nie ma szans. Nie no. lutnęło. no przepraszam. No. Więc tak to, tak to, z takimi ludźmi się zadaje, ale jest fantastycznie, jest miło, sympatycznie. I cóż więcej można powiedzieć, Polenica Zdrój, piękne polskie miasto od 70 lat, bo wcześniej to było niemieckie, od dawien dawna. Ale wczoraj, na przykład wychodząc z knajpy, Niemcy mi się kłaniali i mówili bardzo dziękuję i auf Wiedersehen. A ja im powiedziałem też auf Wiedersehen und viel w zasadzie. E, nie wiem dlaczego, może myśleli, że jestem właścicielem knajpy albo co, bo byłem dobrze ubrany w ciuchy z Zary i w ogóle fartuch. takie rzeczy... Fartuch. Nie, to nie był fartuch. To Zary? No, no, no. Więc ten... E... Zara robi ciuchy robocze? No, znajdą się, znajdą się. No, takie przechodzone są robocze, więc ten. W każdym razie dzisiaj pełen szydery, pełen ciepła, pełen luzu wakacyjnego, podcast, taki ogórkowy troszeczkę. Ale pamiętajcie ogórki bez mizerii, znaczy bez śmietany, bez skórki. Zdzisława nienawidzi białych rzeczy. Żadnych jajek, żadnych serów, żadnych śmietań mleków i wszystko musi być osobno na przykład, Tak, tak, bałwany to w życiu. Słyszałem, że zdarzyły Ci się osobiste bałwaniaste męskie jednostki, ale nie będziemy o tym gadać. No, mam jedną przed sobą to Do usłyszenia, dziękujemy i zapraszamy na kolejny podcast, w tak, którym. Dziękujemy, do usłyszenia. To tyle. SMS przyszedł bałwanie. morzami, za lasami. Za górami, za chmurami, siedzi sobie ktoś, mówi takie coś. Nie tylko dla onów. Stacyjka, zdrój, miasteczko przy niej, a nad miasteczkiem widzę tym, jak po niebo płynie, na którym imię Twe pisze dym. Na rynku zawsze ludniej, gdy targ przy starej studni, Uwrót wrót plebani drzemie dziad i kasztanami sypie wiatr. Nie mogę społeczeństwo z wami tak rozstać po prostu Hamsko. Um, witamy się tam, gdzie się prawie poznaliśmy dzisiaj w dzisiejszym podcaście, czyli z pijalni wód e, zęzowych. O, naprawdę, naprawdę, się nie da pić, ale no, to skoro ma, jest to zdrowe, to czasem trzeba. Zatem żegnam się z Wami w dzisiejszym podcaście spod akacji, która rośnie pod sam, pod sam dach. Akacja to jest cukulent, cukulent to wiadomo, kaktusy. Trochę tu nie pasuje do tego klimatu, ale, ale daje radę. Dziękuję Wam za to spotkanie, dziękuję za wyrozumiałość. Podcast taki był lekko durnowaty ale tak to jest, wakacje i sezon górkowy i tak to bywa. I Kiedy trenujesz, poczuj pragnienie. E, taki jest właśnie plakat Staropolanki, to pijcie zdrową polską wodę, kochajcie polskie dziewczyny e, i nagrywajcie podcasty. To jest motto na dzisiejszy podcast i na dzisiejszy tydzień, czyli zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu, ale pamiętajcie. Kiedy trenujesz, poczuj pragnienie. Tak. Zakończmy nasz podcast tym stwierdzeniem i do usłyszenia. Mówi Filip Dawidziński z Polanicy Zdrój. Pięknego miejsca dla pięknych Polaków i nie tylko, bo tutaj dużo zagranicznych, przede wszystkim Niemców, jest zatem ten i Filip Zapraszamy na następny odcinek, w którym Filip powie... Znajdujemy się nie w Sedonie, a w Poznaniu. Pięć lat temu z ciotką Lucyną rozmawialiśmy w Sedonie na spacerze, a teraz, a, teraz spotkaliśmy się. Teraz już jest Minnesota. Wędrujemy do Minnesoty Czyli rodzinne zdjęcia. Na rynku zawsze ludniej, gdy targ przy starej studni Powrót wrót plebani drzemie dziad i kasztanami sypie wiatr. Wciąż wracam na stacyjkę białą, pociągiem, który lato wiózł. Wesołych brzus go sześć witało, sześć go żegnało zmartwionych brzus. La, la. Sześć bożegnał, żegnał Z martwionych brzus. Ze stacji droga krótka Zielona stara furtka Ze cicho Jak się masz Podobną kiedyś znałam twarz A potem sieni Ktoś drzwi odweka Głosy wzruszone Twój i mój. Wszystko znika i już umyka, stacyka, zdrój. A potem cień i wszystko znika i już umyka, stacyjka dla orów! To jakość. Nie, bym, dalej, jest na tylko dla orów! To jest tylko dla orów! Prólbus grubus! Inaczej nie można nazwać Filipa. Sami, sam słyszałeś zresztą. Król grubus! Nie masz podcaski! Nie tylko dla orów! Zobaczcie Nie tylko dla, nie tylko dla... A, Cześć! Cześć Mariela! Cześć Marian! Nie masz cicha? Nie, nie ma. Serio? No nie ma, mówię ci dzwonił przed chwilą. No chodź chodź na górę. No. Nie rejestruje. Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orów. Słuchajcie te podcasta nie tylko dla Orla. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów. To mówię ja, Tomek z podcastu. Lubię kiedy pada. Teresa Orlowski poleca intelektualne porno, jakim jest podcast Nie Tylko Dla Orłów. Polecam Wojciech z podcastu Moje Małe Radio. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla Wróbli, nie, nie dla wron. Dawid Filipczyński, podcast Tylko Dla Orłów.